Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąki, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię, Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy Was pokojem, bracia i siostry. Ten nakaz Jezusa, idźcie na cały świat, i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu cały świat wszelkie stworzenie wszędzie ta misja byłaby można powiedzieć niemożliwa bez wspomagania przez Pana a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami nauka, która jest potwierdzona przez Pana znakami i te znaki są i muszą być wymówne. Ewangelista Marek wymienia te znaki. Wyrzucanie złych duchów, nowe języki, bezpieczeństwo wobec różnych zagrożeń i cielesnych, i duchowych. Znaki, które są przekonujące. Wtedy nauka ma moc, bo towarzyszą jej znaki. Nauka bez znaków. Jest to pustym gadaniem. Pewnie to już siostrom opowiadałem, ale kiedyś głosiłem Ewangelię w takiej ekipie chrześcijan, nie tylko katolików, ale był tam jeden protestant. I modliliśmy się w parafii taką modlitwą wstawienniczą. No i ten, obserwowałem trochę tego brata protestanta, jak on się modlił. Oczywiście bardzo dużo takiej ekspresji w nim było i tak im ta modlitwa bardziej trwała, tym więcej tej ekspresji. No i po zakończeniu tej modlitwy tam dzieliliśmy się wrażeniami. No i on tak opowiadał, że na początku był zaniepokojony, więc tak modlił, miał taki niepokój, bo nie widział znaków, że Pan nie potwierdził nam tej modlitwy. I tak się modlił, modlił, stąd pewnie ta, ta ekspresja jego. No i wreszcie, wreszcie Pan dał jakiś znak, tak było jakieś uzdrowienie, no i on był taki spokojny wreszcie. I tak, no, że Pan potwierdzi, potwierdził naszą modlitwę. No, my raczej tak yy, nie zastanawiamy się nad tym, tak? Gdybym ja teraz nie wiem, zapytał się, czy ktoś się słabo jakoś czuje. Tak? Głowa boli kogoś? Nie? Nic? Głowa, tak? No to tu zapraszam. Teraz będzie jakiś znak no to już od razu nauka jest z mocą. Często to jest takie gadanie, gadanie. Nie, niech Pan potwierdza. No, to widać przy okazji różnych głosicieli. Z Bosza bo tak. no, tłumy, tłumy ciągną. Dlaczego? No, on bardzo prosto mówi, opowiada Ewangelię bardzo prostymi słowami. Że Pan Jezus nas kocha, że bierze nasze grzechy. No Ale są znaki. I te znaki... Są mocne. Dlaczego nasze głoszenie, mówię tutaj o sobie, nie ma tych znaków, nie widzę tych znaków. Może się boję właśnie tak zaryzykować, żeby prosić Pana, by potwierdzał moją naukę znakami. Pan współdziałał z nimi. To nie jest właśnie głoszenie w pojedynkę. To jest zawsze głoszenie z Panem. I ten nakaz się nie skończył wraz z jakimś kościołem pierwotnym. Ta misja trwa. Głosić, a Pan potwierdza. Daj, Panie Boże, byśmy mieli takich głosicieli, którym potwierdzisz, Panie, ich naukę.